Witajcie słuchacze. Nazywam się Jahuł Krzemiński, a wy słuchajcie podcastu Nukast. Tak. Nie wiem co by do o was powiedzieć tym razem. Więcej piszę. Jak sami zauważyliście strona nukast.hdsi.pl stoi i raz na jakiś czas udostępniam te swoje wypociny i to co myślę na temat życia w naszej postapokalipti. Kim jestem? Jestem hibernatusem. Kim jest hibernatus? Hibernatus jest to osoba, która została zahibernowana, czyli można by powiedzieć zamrożona na czas wojny. Albo wcześniej stwierdziła, że z chęcią zostanie uśpiona w, celu, w celach badawczych. Ja bym raczej osobą uśpioną w celach badawczych. Dlaczego? Stwierdziłem, że moje życie nie ma sensu i kumple powiedzieli mi No słuchaj stary, jest taka sprawa Będziesz naszym królikiem doświadczalnym. Zamrozimy Cię. Moje życie nie miało sensu. Co miałem innego do powiedzenia? Powiedziałem, spoko, ładuję się w to. No i jestem z Wami. Co to oznacza? To znaczy, że raz na jakiś czas będziecie dostawali audycję taką jak ta. Nie wiem ile ona będzie trwała. Będzie trwała zazwyczaj tyle, ile będę miał czasu. Wolnego oczywiście. Bo czas mamy zawsze. Tak. Zgadnijcie ile mam w tej chwili lat. Jeżeli dobrze liczę, mam. Mam około 288 lat. Tak, jest to możliwe. Zapyta, zapytacie się zapewne, jakim cudem? Otóż właśnie, jak już wcześniej mówiłem, jestem hibernatusem. W tej chwili, może słyszycie, może nie. Nie wiem. Pierwszy raz używam tego mikrofonu od. Tych prawie 300, dobra, może nie 300, ale od tych 250 lat. No i musiałem go trochę naprawić. Był w lekkim stanie połowicznego rozkładu. Tam jakiś kabelek się urwał, tu był trochę roztrzaskany, Udało mi się go poskładać do kupy. No, oczywiście, no jak słyszycie, jakość nie jest zadowalająca. Ale to głównie pewnie przez wasze głośniki, bo też nie wiem, czy macie coś dobrego. Już teraz mówię, że jeżeli ma, jeżeli tam na Puskowiu jest jakieś radio, które ma dostęp do sieci i znajdzie mnie, może udostępniać mnie w swoim postnuklearnym radiu. Tak. Jak słyszycie, jestem uzależniony od mówienia. Tak. Oczywiście. Oraz wielu innych. Tak więc, jeżeli będę, będę ich nadużywał, przepraszam z góry. Co to oznacza? To oznacza również... No w sumie to nic nie oznacza. To oznacza na tyle, że mam mały zasób słownictwa. Może to lubię sobie czasami takie... Tak, wrócić albo coś no. Może wam wydawać, że jestem zlęczony, no Ale to jest tylko takie, jakby to nazwać, subiektywne odczucie do całokształtu, takim jakim jestem. Co robię w, tym, w tych ciężkich szansach tutaj u was, u nas, w Polsce w zniszczonej wojną? Jestem kurierem. Kurierem, który kursuje po kraju i raz na jakiś czas roznosi paczki. Bardziej to jest zwiedzanie i pomaganie ludziom za drobną płatą. Co, coś do jedzenia, to coś do, nie wiem, do przeżycia. I jakiś item. item. No właśnie. Czy znacie jakieś języki obce? Za moich czasów, młodości oczywiście. Języki obce? Znaczy w sumie to może nie jestem taki młody. Nieważne. Za czasów mojego, powiedzmy, dzieciństwa, kiedy chodziłem do szkoły i kiedy szkoły istniały, w szkole trzeba było uczyć się języka polskiego. Tak, ten język, którym mówimy w tej chwili, to jest język polski. Uczyliśmy się jeszcze języka angielskiego lub niemieckiego. Miej przypadło uczynię się języka niemieckiego. Jednakże język angielski również, powiedzmy, że potrafię. Dlaczego powiedzmy, że? Nigdy się go nie uczyłem w szkole. Było to związane z tym, że jakby to powiedzieć, no, nie było możliwości w wiosce, w której urodziłem się Chmielów. W sumie nie byłem tam po wojnie jeszcze, ale to dałoby się kiedyś ją odwiedzić, zobaczyć czy jeszcze istnieje. Może się zmienia wielką metropolię, może zniknęła z powierzchni ziemi, nie wiem, zobaczymy. Aha, mówię o nauce szkoleńska obcego. Tak, dookoła nas wtedy, za moich czasów, powiedzmy, że za moich czasów, nie było tej pustyni, były lasy, były wioski, były miasta. Było pełno ludzi. Teraz, żeby znaleźć człowieka, który jest e, neutralny lub dobrze, znaczy dobrze, miło nastawiony do nas, jest ciężko, naprawdę. Dookoła pe pełno ba bandytów, dzikich zwierząt, pustyni. A dawniej, dawniej to można powiedzieć był raj. Byli ludzie, byli, były, nie wiem, lasy. Lasy mamy nadal, ale lepiej do lasu nie wchodzić na dłużej, zwłaszcza jeżeli nie ma się jakiegoś ekwipunku, który mógłby pomóc obronić się przed zwierzętami. Bo trochę taka, jakby to powiedzieć, lipa, jeżeli siedzimy sobie w lesie, palimy ognisko tak jak ja teraz, a tu sprzymy za. za drzewa. No. Dzik. Dzik. Właśnie. Czym jest dzik? Osoby, które żyją na pustyni mogą nie wiedzieć, czym jest dzik. Ale ci, którzy mieszkają w wioskach i mają pola uprawne, pewnie wiedzą. Tak. Te monstrualne stworzenia, które niszczą wasze uprawy, są dziki. Dawniej były na połowę mniejsze. I zamiast. Takich rogów, jak mały teraz, to miały takie zwykłe małe szabelki. Też było niebezpieczne, oczywiście. Też było ciężko zastrzelić. Ale teraz, nie dość, że są dwa razy większe, dwa razy bardziej wredne i dwa razy bardziej wygłodniałe, to jedyny sposób, żeby je zabić, to wykopać, w dół, wykopać dół i modlić się, żeby z tego dół nie wyskoczyły. Dlaczego? No... Bo jeżeli wyskoczą, to już nie macie się... To macie, no, możecie się modlić do waszego Boga. Jeżeli jakiegoś jeżeli jakiegoś wyznajecie. Żeby tylko mieć odpowiednio dużo sił w nogach. Żeby uciec. Bo jak taki was dopadnie, no to... No, może z was zostanie troszkę jakiegoś tam... Kości. W sumie kości też zjedzą. Dużo, dużo, dużo. O wiele milej było dawniej. Dokoła były również inne państwa. Czym jest państwo? Państwo to było taki fikcyjny wytwór, który... Jakby to powiedzieć... O, powiem tak. Państwa między sobą rywalizowały. O co? Cholera wie. O władzę nad światem, o gospodarkę, bycie przodownikiem gospodarki. Czym była gospodarka? Gospodarka było to coś, co można by powiedzieć, było... O, tak. Jeżeli sprzedajecie mięso komuś innemu, to powiedzmy, że wy w jakiś sposób napędzacie gospodarkę. Albo jeszcze inaczej. Żeby tak wytłumaczyć logicznie. Ma macie na przykład taki sklep i w, sk w tym sklepie sprzedajecie na przykład mięso, albo jedzenie, albo dajmy na to amunicję do strzelby. Tak, tak. Dobrze, macie. Okej. Okay. No to w tej chwili wy prowadzicie jakąś działalność gospodarczą. Czyli próbujecie zyskać coś na tym co macie jeżeli zyskacie, no to macie profit prawda? jeżeli stracicie bo na przykład okradną was bandyci no to już się mówi trudno i to jest gospodarka, czyli zdobywanie różnych takich, różnych dziwnych jakby to powiedzieć profitów tak. no i na przykład takie państwo Niemcy, jak już mówiłem umiem język niemiecki, naturliś no było od nas Zachód. Nie wiem. Jeżeli kiedyś uda mi się tam pojechać, bo nie wiem. Jak będę miał chęci, będę miał czas, to może tam pojadę. Na razie staram się po prostu przeżyć i zdobyć jakieś materiały na to, żeby to przeżycie ograniczyć do przeżycia samego w sobie na własny koszt. Znaczy na własny koszt. Żeby sam sobie, żebym sam sobie mógł zapewnić dostatnie życie. Bez, bez potrzeby jakiejkolwiek pracy czyli zbudować sobie małą wioskę zaludnić ją później tylko płodzić synów córki i będzie dobrze miejmy nadzieję najlepiej jakbym jeszcze miał armię znaczy armię strażników takich sobie którzy pomogą mi ochronić moje małe państwko moją małą wioskę tak Ach. Dużo wiadomo ostatnio o pełznących po ziemi również wszelkiego rodzaju zmutowanych robakach za moich czasów. Będę tak mówił, że za moich czasów, ale jeżeli wtedy tak powiem, to w czasach, kiedy zanim mnie, zah... zanim mnie zahibernowali, to wtedy było tak. Hmm. Robak to było coś malutkiego. Teraz, jeżeli widzicie robaka... To zapewne to jest albo gąsienica, albo jakiś radrakan, albo jakiś... nie wiem. Skorpion. Nie wiem w ogóle skąd tu się skorpiony wzięły. Cholera jasna. Skorpiony, żeby zobaczyć skorpion, to trzeba było iść do sklepu zoologicznego. No właśnie. Kiedyś sprzedawali takie zwierzęta, bo ludzie lubili jak takie coś im pełzało sobie po domu. No, może nie pełzało po domu. Ale i też czasami puszczali w że i później taki skorpion. I... Właśnie taki skorpion to zamiast mieć metr długości bez ogona to miał 10 cm No może czasami 5 No i taki skorpionek No był oczywiście jadowity jak teraz Nawet mniej No teraz to że was ciapnie i jeżeli nie macie jakiejś surowicy to po was A dawniej, dawniej to było szp były szpitale, były różne kierperele panowie, panie Cuda niewidy, cuda wianki. Tak. Wracając do sąsiadów jakie Polska posiadała swego czasu, w XXI wieku, w XIX, to było ich bodajże siedmiu. Niemcy, Ukrainę, Białoruś, Słowacja, Rosja, Czechy? Chyba tak, nie jestem pewien. Musielibyście sprawić sobie na jakiejś mapie z XXI wieku. W tej chwili ciężko mi jest wyliczać. Nie pamiętam po prostu. Mam inne rzeczy do roboty. Mam paczkę do zawiezienia z Rzeszowa do Kolbuszowej. Miejmy nadzieję, że Kolbuszowa jeszcze stoi. No, powiedzmy, że pamiętam, gdzie to było kiedyś. Po Skarpacie. Piękny teren. Pewnie i piękna puszcza. No, a teraz połowa tego terenu to są lasy. A druga połowa Pustynia. Hmm. Lepiej do tych lasów nie wchodzić. Autostrady nam wybudowali. Te autostrady też są jakieś takie. No. Trzymają polski 21-wieczny klimat. Dziury na drodze, jak jasnych. Jest na góra. Tak. Czemu jest na góra? No o tym może kiedy indziej. Może znajdę jakiegoś kapłana nowej ery. Tak się oni teraz nazywają. Osoba ubrana w habit, z shotgunem pod ręką, z kapeluszem na głowie, czasami zbrodata, czasami nie. Czasami wąsy, czasami nie. Różnie, no różne mają wrysy twarzy, jak to ludzie, wiadomo, ale kapłani nowej ery. Jeżeli ich takiego spotkacie, lepiej odejdźcie od niego. Bo jak zacznie wam prawić jakieś kazanie, to Macie z głowy co mnie godzinę. Nic do nich nie mam. Fajni ludzie. Dobrze żeby mieć takiego przy sobie. Jeżeli z po waszej stronie oczywiście. Bo jak... No... Najlepiej to nie napadajcie takich. Jeżeli już tak bardzo chcecie szabrować. Coś miałem mówić jeszcze. No, o tych dzikach może opowiem. jaki sposób najlepszy na dzika? No, opisałem ostatnio. W jednym z y, właśnie wpisów na swoim blogu, czyli kopiecie dół, najlepiej głęboki, robicie z tego filczy dół, liczy dół, czyli wkładacie na spód jakieś, nie wiem, patyki, może nie patyki, patyki połamią, najlepiej gałęzie zastrugane, żeby dzik się nadnawił, możecie miny, możecie granata w ostateczności wrzucić, ale już jak dzik będzie w środku, no bo wiadomo, żeby ten grand wam nie wybuchł w wrę... no, znaczy nie wybuchł nadalem, no naprawdę, Grant drogi. No, Możlibyście sobie przez tydzień jednym granatem żywić. A grand wybuchnie z dzikiem, to macie tego jedzenia na dwa miesiące. Oczywiście racjonalnie, jeżeli to jedzie. A tak, to możecie go przejść w trzy dni. Co wam po tym? Oczywiście, pomagajcie sobie tubelcami, bo tubelcy są potrzebni również. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze czyścić broń. Bo broń, która się zacina, to lepiej już jest rzucić nią w kogoś, niż strzelać z niej. Mój znajomy, który nie czyścił broni i miał tak, że strzela, strzela, strzela obok mnie i w pewnej chwili stracił głowę, bo broń wypaliła mu. No właśnie. Tak to jest nieczyszczonej broni. Ja mam swój gloka i ten glok mi wystarcza. Mam nadzieję, że dobiorę się niebawem do jakiegoś lepszego. Mam nadzieję, że kałacha, kałacha znajdę z XIX wieku. Kałasznikowy. Nie ma... No właśnie. Nie ma lepszej broni. Choćbyście chodzili z nim w bagnie, choćbyście chodzili w nim w popiachu, po pustyni, choćby wam się zabrudził, choćby wam, nie wiem, nawet... Nie wiem. Dzik wam uderzył tego kałacha. Nic mu się nie stanie. Znajdzie się kowy gniewa. Pójdziecie na kowadu do jakiejś kowala. Tuch, tuch, tuch, tuch, tuch, tuch, tuch. Naprostuję wam. Nie ma. Nie ma mocnych na niego. Tak. Będzie strzelał. I wam na pewno nie zaszkodzi. Na pewno wam pomoże. Kałasznikow. AK 47. Najwięcej. O no, może nie najwięcej. Ale najchętniej kupowana broń na czarnym rynku w XXI wieku. Dobra, myślę, że dzisiejszy odcinek wystarczy. Na razie. Nie chce mi się za dużo również mówić dzisiaj. Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie taki krótki, wprowadzający w klimat. Pamiętajcie, jeżeli chcę jakieś radio postnuklearne, żeby ten, o, ten no, podcast jako audycja była, to napiszcie do mnie na maila jakubkrzem maupa gmail.com. Email niezmienny od 250 lat. No, wydał się w końcu z tego spamu wyczyścić. Albo nie, wiem. Opowiem jeszcze o tym, co mnie nurtuje. Jakim do jasnej cholery cudem mamy internet? Czyżby ojciec Tadeusz Rydzyk zabezpieczył nas na wypadek wojny? Nie wiem. Wiem, że mam internet bezprzewodowy w swoim laptopie, który uzyskałem, znalazłem. Nieważne jak. Szaber to szaber, prawda? Znalezione, niekradzione. No. Mam internet. I gdzie bym nie poszedł? Mam pięć kresek. Zasięgu oczywiście. Na no, 6 możliwych. No, czasami jak to na zewnątrz, mam. Pieniędze. No mam na całe 6, prawda? No ale What the fuck! What the fuck! Słyszałem, że największość nie wiem co to oznacza. Dobrze. nie muszę się ograniczać, przynajmniej w tym względzie. Ale internet ma, panowie, panie, co jest? Coś pięknego. No, ale co po internecie, jeżeli. No, większość serwerów nie działa. Taka ciekawostka. Jak myślicie, jakim cudem miałem stronę internetową? Znalazłem grupę ludzi, która udostępnia tzw. hosting, czyli możliwość postawienia strony na ich serwerze pod jednym warunkiem, że będę klikał w odnośniki, którzy, które wysyłają do mnie. Co na nich jest? Nic. Jest to zwykły link aktywacyjny. Co on daje mi? Możliwość, żebym na następny tydzień miał internet. A co daje im? Zapewne jakiś profit możliwości bycia pionierem internetu w postnuklearii. No właśnie. Mam nadzieję, że ten serwer będzie wytrzymały, że bandyci go nie napadną. W razie czego mam nadzieję, że mam nadzieję, że teraźniejszy samozwańczy rząd pomoże w razie czego w obronie naszej serwerowni, bo naprawdę dobry sprzęt mają. Jak na teraz jakby nie patrzeć to jest Pionierzy, pionierzy internetu w XXII, XXIII już wieku. To jest 2080 rok. Jezus Maria. Kto by pomyślał, że dożyję takich czasów? Chciałem dożyć takich czasów po wojnie atomowej. Niech by, kto by przypuszczał, żebym dożył? No ale już nagrywam długo. Wypadałoby się przespać chociaż przez chwilę. Trzeba będzie przy okazji tak nasłuchiwać, czy nikt nie będzie chciał mnie okraść. Pamiętajcie, czyści broń, szabrować, to co można szabrować, czyli to, gdzie nie ma innych osób, nie okradać nikogo. Pomagać potrzeby innym. Najważniejsze rzeczy. Mówić do Was Jakub Krzemiński, a wysłuchaliście podcastu Nocast. Powodzenia na pustyni. Zapomniałbym jeszcze o jednym. Jeżeli chcecie wspomóc mnie, to mówcie innym o mnie. Jeżeli ktoś ma internet, niech przesyła ten link do mojego radia, do mojego podcastu dokładniej. I niech pokazuje to innym osobom. Może moje jakby to powiedzieć Może to co będę tutaj mówił pomoże przetrwać innym, którzy nie mają pomysłu w jaki sposób żyć. Wiem, dla niektórych to jest ciężkie. Na pustyni tak przeżyć. Niektórzy może jeszcze żyją w kryptach, które wybudowali przed wojną. Kto wie? Może kiedyś do jakiejś krypty dojdę? O, no, zobaczymy co tam znajdę. No ale. Teraz już kończę, bo kawałek dzika mi styknie. Dobrej nocy życzę Alduro. Jakub Krzemiński. Żegnajcie.